Tu program Drugi Polskiego Radia minęła dziewiętnasta. Pogłosy. Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie dwójki. 2 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, obchodzony w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena. Irena Koźmińska z Fundacji ABC21 opowiadała dziś w poranku dwójki, jak ważne jest czytelnictwo wśród dzieci, a także czytanie dzieciom.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 Jubileuszowy 30. Wielkanocny Festiwal Ludwiga Wenbetowena zakończy jutro wykonanie monumentalnej pasji według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego w 60. rocznicę jej prawykonania. O wydarzeniu opowiadał w dwójce Maciej Tworek, dyrygent, który poprowadzi ten koncert. W zasadzie po każdym wykonaniu pasji, w którym ja brałem udział, bądź jako asystent jego, bądź dyrygując jego dzieło, po każdym wykonaniu zawsze <grym> mówił, jak on był w stanie coś takiego stworzyć i zawsze wtedy mówił, że musiałem być rzeczywiście wtedy porażony młodością i ten rodzaj ryzyka, który podjął był możliwy tylko w tym wieku. Rzeczywiście to symboliczne lata, bo on skończył pasję mając lat 33, czyli tutaj też niezwykłe, niezwykły to moment jego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 Prawdopodobnie i warstwę muzyczną. Wierzę w to, że jakby rzeczywiście podjął się tego wyzwania, powstałoby drugie, wspaniałe, całkiem odmienne dzieło. Tymczasem pasja według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego zabrzmi jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie na finał Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.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 Niszczycielskie w pewnym sensie plany papieża napotykały ogromny opór, tak wśród duchowieństwa, jak i wśród wiernych. Niewykluczone, że w tym klimacie oporów wobec zburzenia kaplicy z Weroniką, jakiś przeciwnik zmian wykradł ją i wywiózł w bezpieczne miejsce, ciche,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 Odporność to temat najnowszego numeru autoportretu pisma o dobrej przestrzeni. O tym skąd czerpać lekcje odporności, mówiła dziś w dwójce redaktorka Marta Karpińska.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 No i właśnie odporność to temat najnowszego numeru Autoportretu, pisma wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskiradio.pl. Ja już mówię, do usłyszenia. Marcin Pesta. Autopromocja.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 Na transmisję z Centrum Kongresowego AIS zapraszam w piątek o 19. Michał Dębski Autopromocja O wszystkim z kulturą Monika Pilch, dobry wieczór. Przygotowując kolejne premiery we własnym laboratorium teatralnym, aktorka poszukuje odpowiedniego języka scenicznego dla bioteatru. Z każdą nową premierą szuka odpowiedniego języka dla historii swojej bohaterki. Niezmiennie jednak pozostaje wierna swojemu przekonaniu, że najważniejsze jest słowo i opowieść. Tak pisze na łamach swojej publikacji Bioteatr Agnieszki Przepiórskiej Katarzyna Flader-Rzeszowska. A w Studio Radiowej Dwójki sytuacja wyjątkowa. Spotykają się bohaterka książki Agnieszka Przepiórska oraz autorka publikacji teatrolożka z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oraz Akademii Teatralnej Katarzyna Flader-Rzeszowska. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, czy dla ciebie publikacja podsumowująca w jakimś sensie twoje aktorskie dokonania, twój osobny, jednoosobowy teatr jest powodem do refleksji? Czy też takim potwierdzeniem, że ten bioteatr opisywany przez Katarzynę Flader-Rzeszowską jest właściwą drogą? Jest też powodem do takiego y, zawstydzenia, można powiedzieć, bo tak ciężko mi się z tym oswoić, że Katarzyna... Y, napisała książkę o, o mojej pracy, że ktoś tak w ogóle pochylił się nad tym, poświęcił czas, żeby to przeanalizować też w tak bardzo drobiazgowy sposób i całościowy. Natomiast oczywiście też jestem niezmiernie dumna, że ta moja praca, nasza praca razem z, ze współtwórcami została zauważona, opisana, że też może być powodem, dla którego ludzie przyjdą do mojego teatru po przeczytaniu tej książki, więc jest mi po prostu miło też, najzwyczajniej. Opisała pani teatr Agnieszki Przepiórskiej jako takie nieukończone dzieło, bo przecież wciąż trwające. Po zakończeniu pisania odbyła się kolejna premiera, premiera monodramu poświęconego Jadwidze Stańczakowej. Czy bała się pani ryzyka związanego z tym brakiem dystansu i też z żyjącą bohaterką? Czy to było w jakimś sensie dla pani podczas pisania wyzwanie? Pewnie, że to było wyzwanie, zwłaszcza, że do tej pory jak zajmowałam się opisywaniem teatru zjawisk teatralnych, to najczęściej były to już takie sceny i tacy twórcy, którzy albo jakąś znaczącą część swojej twórczości zamknęli, albo zupełnie zamknęli, bo kiedyś zajmowałam się także teatrem rapsodycznym czy teatrem Tadeusza Kantora, ale z kolei bliżej, czyli teatrem jednego aktora zajmowałam się na przykład patrząc tak z takiej perspektywy bliskiej na teatr Tadeusza Malaka i Wiesława Komasy, ale to byli już twórcy, którzy pewien etap swojej pracy rzeczywiście zamknęli. I można było spojrzeć z takiego dystansu, z tego powodu, że ja na przykład wczesnych monodramów Wiesława Komasy nie widziałam. Ani Tadeusza Malaka nie miałam po prostu szans. Urodziłam się trochę za późno. Jeżeli chodzi o Agnieszkę, to jest i fascynujące, i oczywiście w jakimś stopniu niebezpieczne, ponieważ patrzyłam na rzeczy, które oglądałam, w które wchodziłam, w które emocjonalnie bardzo odbierałam. Zwłaszcza, że są to monodramy o kobietach i nam kobietach są zwłaszcza bliskie, zwłaszcza zwłaszcza ważne są też dla nas. Starałam się zachować dystans, ale oczywiście, że pisząc taką pracę, nie jesteśmy w stanie złapać czegoś, co można byłoby nazwać taką totalnie obiektywną perspektywą. Bo zawsze piszę przez swoje życie, przez swoje emocje, starając się oczywiście zachować ten profesjonalizm badacza. Że mam źródła, że staram się to obejrzeć, nie wiem, parę razy, zobaczyć nagranie, porozmawiać z aktorką, porozmawiać z twórcami. Natomiast też się w to angażuję. Dlatego też chciałam pisać o Agnieszce, bo wydawało mi się, że ten teatr jest ważny, potrzebny, istotny z punktu widzenia artystycznego i społecznego i kulturalnego. Wspomniała pani tutaj dwóch panów, twórców teatru jednoosobowego. W książce wspomina pani także o innych aktorkach, które teatr jednoosobowy tworzą, jak choćby Joanna Szczepkowska czy Krystyna Janda. Ale jak pani patrzy, analizując teatr jednego aktora przez te lata, jakie miejsce zajmuje teatr Agnieszki Przybiórski wśród tych jednoosobowych teatrów, czy wśród teatrów jednego aktora? Wyjątkowe. <głos> Dlatego, że oczywiście, że jest wiele wspaniałych aktorek, nie wiem, Irena Jun, ale Agnieszka jest tu niezwykła od strony konsekwencji obranej drogi. To znaczy Agnieszka zaczynając w 2012 roku na pewno nie wiedziała wtedy, robiąc pierwszy swój spektakl, że to będzie taka konsekwentna i przez lata prowadzona ścieżka. Natomiast rzeczywiście chyba w którymś momencie, Agnieszka już wiedziałaś, że to jest to, że to jest ten nurt, który ciebie najbardziej interesuje i że odwoływanie się nie do fikcji, tylko do prawdziwych życiorysów, do kobiet, które rzeczywiście istniały w naszym społeczeństwie i jeszcze niektóre z nich nawet gdzieś tam mogliśmy jeszcze posłuchać, zobaczyć, z nimi się jeszcze spotkać, stało się takim, rzeczywiście taką wizytówką Agnieszki, bardzo dobro, która, mam nadzieję, że ta droga, ten nurt przyniesie nam jeszcze kilka, co najmniej kilka ważnych tytułów. Tak jak pani powiedziała, pisząc książkę, już wiedziałam, że będzie powstawała Jadwiga Stańczakowa i już na przykład wiedziałam, że o tej bohaterce nie zdążę napisać, że zdążymy o niej wspomnieć. Ale tak, myślę, że to, że Agnieszka wybrała taką drogę, konsekwentnie nią idzie. I właściwie z roku na rok mamy nowy tytuł, to jest jej wizytówka. To jest jej znak, jej język. Agnieszko, a Ty zaczynałaś jednak od przedstawień mocno osobistych, jakoś związanych z Twoją biografią, Tato nie wraca, tekst, który napisał Piotr Rowicki, na podstawie Twoich wspomnień i Twoich osobistych doświadczeń. Czy nie stało się jednak tak, że Ty się przeglądasz w tych bohaterkach i po prostu są jakimś odbiciem Ciebie, czy Twojego sposobu patrzenia na, na świat? Tak, zdecydowanie. Też spędzając z tymi bohaterkami około roku muszę się z nimi zaprzyjaźniać, muszę je lubić, więc też wchodząc w te role, próbując zrozumieć ich decyzję, ich drogę, niejako nakładam je na siebie, więc stajemy się w pewnym sensie jedną osobą, czy też dwiema, które wzajemnie na siebie wpływają, zasilają siebie i czerpiemy z siebie garściami, one ze mnie, ja, ja z nich. Nie ze wszystkimi bohaterkami jest też taka przyjemna, łatwa droga. Czasem te nasze relacje się komplikują w różny sposób. Niektóre bohaterki stawiają opór. Obecnie pracuje nad spektaklem o Marii skłodowskiej kiri i czwarty miesiąc uczę się tekstu. To jest najdłuższy dystans uczenia się tekstu. Natomiast ta, ta nomenklatura chemiczno-fizyczna jest dla mnie jak y, z kosmosu. tak? Ja nie rozumiem nic. Próbowałam najpierw uczyć się po prostu bezmyślnie tych słów. To w ogóle, y, to, to w ogóle się nie spajało. Jakby bohaterka jakby mi powiedziała, o nie, nie, kochana, ty to musisz zrozumieć, co tutaj się dzieje. Więc byłam na różnych konsultacjach chemiczno-fizycznych i dopóki ktoś do mnie mówi, to jeszcze rozumiem, ale po zamknięciu drzwi już znowu wszystko zapominałam. Tu jest długo mnie miesięczne zmaganie, ale jest, jest już blisko Maria skłodowska kiri Już ją mam. Dzisiaj rano przed przyjściem tutaj do studia powtórzyłam cały tekst i po czterech miesiącach mój dom cały odetchnie z ulgą. Nie będę już ich zamęczała, żeby posłuchali tego fragmentu albo tego fragmentu więc taka to jest droga. Przeglądam się w tych bohaterkach, odpowiadając na pytanie. Przeglądam się w nich. Dają mi też bardzo dużo siły, bo każda z nich ma niezwykłą determinację i w dążeniu do swojego celu i w pokonywaniu trudności i w takiej zwykłej, ludzkiej sile zmagania się z codziennością, bo każda też z tych bohaterek jest bliska życia. To nie są osoby z pomnika, które dokonują wspaniałych, historycznych rzeczy. One też są zwykłymi kobietami z dziećmi, z codziennością. I ja uwielbiam to chwytanie ich na tym przecięciu pomiędzy ich niezwykłością, niezwykłym umysłem, czy też niezwykłymi rzeczami, których dokonują, a, a ich codziennością, ich słabością, ich zakochiwaniem się ich ułomnościami w pewnym sensie i, i takim zwykłym, zwykłym, życiem zwykłego człowieka. Te spektakle, od których zaczynałaś, takie bardziej osobiste można powiedzieć, były jakimś rodzajem początku, że najpierw przepracowałaś te swoje zmagania jako jako też człowieka, bo wydaje mi się, że to, co pokazuje też publikacja Katarzyny Flader-Rzeszowskiej, to w jakimś sensie to, że ta twoja droga też jest taką drogą pokonywania bardzo wielu przeciwności i trudności. W tę książkę też wpisana jest twoja biografia, biografia twoja jako artystki. I wydaje mi się, że to jest taki szczególny pomysł pokazania też w jakimś sensie, że ty też jesteś taką bohaterką, jak te, o których opowiadasz. Wydaje mi się, że to właśnie musi ktoś z zewnątrz ocenić, bo tak trudno mieć taki wgląd, wgląd wewnętrzny, ale żeby zobaczyć to z zewnątrz. Na pewno moja droga w teatrze nie była łatwa, ale też tak jak patrzę na osoby, które są w moim otoczeniu, mało kto ma taką przyjemną, gładką drogę. To jest, to jest niewiele osób. Moja była od tyle trudniejsza, że rzeczywiście to wielokrotne zdawanie do szkoły teatralnej, potem usunięcie z listy studentów, że to, to były jakieś takie trudne momenty. Natomiast też te powroty do tej chwili po 20 paru latach dla mnie się już trochę dezaktywują. Ja już tam nie mam ani zasilania z tego momentu, ani przyjemności z opowiadania o tym, to, jest, to już jest pasywne, to już nie ma na mnie wpływu. To, to, to, to jest już poza mną, tak jak takie doświadczenia z dzieciństwa. Ja już to przepracowałam na milion różnych sposobów i mam to poukładane i bardziej patrzę do przodu. I ta moja bohaterka z Tato Nie Wraca ona już tam została, w tym Tato nie wraca. Więc kiedy powiedziałaś przed programem, że będą fragmenty z Tato nie wraca, miałam takie, a może jakieś inne nagramy, które są stu i teraz. Bo tak jak mówisz, w tych monodramach ja się przeglądam i też ja jestem tą bohaterką, ja udostępniam swoją wrażliwość tym dziewczynom i ja dorastam razem z nimi. Tak czuję, że to jest taki moment też yy, mój, mam Plan na zakończenie tego cyklu, który nastąpi we wrześniu, więc tak zmierzam do, do, do jakiegoś zakończenia, domknięcia. Domknięcia, tak, ale też takiej pewnej przestrzeni w sobie. Też no, trzeba zauważyć, że ja tych monodramów zrobiłam tyle, co niektórzy robią przez całe życie. Albo nie? Albo nie. To będzie chyba trzynasty Kasiu. Ty wiesz, tak? Ale słuchaj, mamy dziesięć. A ja nie wiem, ile zamierzasz zrobić? Dwunasty Maria i trzynasty pola. Czyli 13, niepokoi mnie ta liczba 13, ale może tak dobrze zostawić w takim domknięciu, ale że a, kto wie, może. Może przyjdzie taki moment, że jeszcze będzie ta 14 i 15, żeby się zrobiło bardzo okrągło. Tak, tak, być może, ale to tak po 50 planuję I po 60, o drugi, to jest dobry plan. Na każdą dziesiątkę? Tak. No to tego ci życzymy. Dziękuję. Pani Katarzyna, a pani pisząc też miała, mam wrażenie, taki zamysł, żeby tę drogę twórczą i biografię Agnieszki Przepiórskiej wpisać jednak w te, te jej zmagania artystyczne, prawda? Pokazać w jakiś sposób te korelacje między, między biografią artystki a, a biografiami tych wielkich kobiet, ważnych kobiet w, w świecie. Agnieszka będzie mnie mogła za chwilę poprawić, bo siedzimy obie w studio, więc to jest też taka komfortowa sytuacja, ale ja miałam wrażenie, że teatr jednoosobowy Agnieszki wziął się z takiej wewnętrznej potrzeby, żeby grać, żeby się komunikować z widzem, że potrzebowałaś na swoich zasadach wyjść na scenę i po prostu wejść w relacje z widzami. I to był ten pierwszy spektakl i będą święta, który też został bardzo mocno spowodowany sytuacją społeczną, polityczną, która się działa wtedy w Polsce po katastrofie smoleńskiej. Wydaje mi się Agnieszko, że nie miałaś wtedy takiej bardzo szeroko zakrojonej wizji, że to będzie teatr biograficzny Agnieszki Przepiórskiej rozwijany przez kolejne lata. Natomiast y, rzeczywiście kolejne spektakle pani tutaj wspominała o Tato niewraca, który traktowali krytycy i pewnie ja też w tej książce trochę tak traktuję, jako Agnieszki pewnego rodzaju oczyszczenie, rozliczenie i wejście dalej w świat artystyczny, zostawienie już właśnie tej małej Agnieszki, tej Agnieszki, która odczuwa pewne braki, pewne z przeszłości jakieś jeszcze niedopowiedziane historie. I to pozwoliło Agnieszce iść dalej, rozwijać się i wybierać już, bo do tej pory też i jeszcze wojna jest takim spektaklem o korespondentce wojennej, Wojna to tylko kwiat, która jest takim faction, czyli połączeniem fikcji i faktów, czyli opieraniem się na biografii jakichś konkretnych dziennikarek, ale nie robimy spektaklu o jednej konkretnej postaci, a właściwie od tej pory zaczyna się twoja taka ścieżka podążania już za konkretną bohaterką, za konkretną postacią. Nie zmienia to moim zdaniem faktu, ja tak odbieram te spektakle i tak mi wyszło z moich analiz, kiedy usiadłam i pochyliłam się nad całością tego teatru Agnieszki, że za każdym razem, kiedy Agnieszka robi historię, tworzy historię o konkretnej bohaterce, to w tej historii da się absolutnie odnaleźć Agnieszkę Przepiórską i jakieś elementy jej historii, ale co równie ważne dla widzów, za każdym razem, nie tylko my kobiety, ale pewnie my przede wszystkim, odnajdujemy też cząstkę siebie. I te elementy, które z nami bardzo rezonują, które do nas bardzo trafiają i oddziałują na nasze emocje poprzez historię konkretnej kobiety, ale opowiedzianą przez Agnieszkę Przepiórską. I trafiające do mnie jako Katarzyny. I to jest chyba ten, ten przepływ, który wydaje mi się niezwykle istotny w bioteatrze Agnieszki. Agnieszko, ty byś się z tym zgodziła? Tak, dobrze mi się tego słucha, co mówisz. Nie umiałabym tego lepiej określić. Ta potrzeba mojego kontaktu z widzem jest bardzo silna i jest w tym pewien paradoks, tak, że jestem sama na scenie, a mam tak silną potrzebę relacji z drugim człowiekiem i dlatego dla mnie monodram nie jest występem i nie jest popisem moim na scenie, moich umiejętności, jak pięknie opowiem o tej bohaterce, tylko jest szukaniem relacji z widzem. Ta historia ma dotrzeć do widza, do ich serc, też na takim poziomie staram się porozumiewać. Relacja, którą też mam z Piotrem Rowickim, który pisze w taki sposób bardzo dostępny dla widowni w każdym małym miasteczku. Nie trzeba mieć jakichś specjalnych narzędzi do odczytywania Tu trzeba kontekstów. podkreślić, że wszystkie teksty twojego teatru napisał Piotr Rowicki. Tak, I, i to Piotr też mieszka w małym mieście, ja się wychowywałam w małym mieście. Mamy dostęp też do tej wrażliwości, bo to jest też nasza wrażliwość. I bardzo mi odpowiada, że te teksty, które tworzy Piotr, są, są w takiej relacji bliskiej z kobietami i z widzem. Oni się wszyscy w tym przeglądają. My się też wszyscy w tym przeglądamy. Ja również. Otwarte złamanie z przemieszczeniem. Wiodro kolaną kostka. Siostro z proszę przytrzymać ten. Odstawiłem starą z tymi rozwrzeszczanym częścią. Spokój. bardziej sprawie poproszę, i kaptu, z góry dziękuję. Wreszcie mogę skupić się na życiu, na karierze, na wszystkim, co w życiu mężczyzny ważne. Uraz łokcia, skalpel, więcej tlenu, krew, igła. Panowie, wy też odstawcie stare z tych siuśma Prawdziwi wojownicy nie zmieniają pięk. Prawdziwi wojownicy zapładniają samicę i idą dalej. Kod genetyczny musi krążyć, wszystko krąży. Po co siedzieć i gnić? Wziąć się za coś, to jest życie. I odstawić wami. Dziękuję. Zaszywamy. To był fragment przedstawienia Dato Nie Wraca autorstwa Piotra Rowickiego w reżyserii Piotra Ratajczaka. To, co chyba jeszcze ważne, jeśli chodzi o te teksty, one są napisane z takim pęknięciem tego nieustannego pomieszania komizmu z tragizmem, pewnego rodzaju ironii też wobec świata momentami, dystansu do tych bohaterek, mimo że grasz w zasadzie z wiernością psychologiczną, prawda? Tak, to uwielbiam w tekstach Piotra, że są pełne ironii, i pełne dystansu. Kiedy pracuje z Anią Gryszkówną, Ania też ma niesamowite poczucie humoru. Więc tutaj to się bardzo sprzęga też w tych spektaklach, gdzie te bohaterki są też autoironiczne. W Marii Skłodowskiej-Curie też jest taki moment, kiedy Maria próbuje się dostać do Francuskiej Akademii Nauk. I ma konkurenta, współzałożyciela Uniwersytetu Katolickiego i mówi o, o sobie i o nim. I to jest mój ulubiony póki co moment w tym spektaklu, kiedy właśnie wychodzę do widzów i z pełną ironią i nonszalancją mogę poprosić, żeby zasłużyć może z tym Noblem na to, żeby wejść do Akademii, która przez 200 lat kobiety w swoim gronie nie widziała. Czy znaczy może widziała, ale nie w swoim gronie. No właśnie i to jest chyba też ważne, bo to jest taki teatr poprzez to zderzenie komizmu z tragizmem, dotykający widza osobiście, prawda, Pani Katarzyno? Tak, jeśli Pani pozwoli, też to jeszcze tylko odniosę się do tego komizmu i tragizmu, o którym Agnieszka już mówiła, bo wydaje mi się, że na przykład wiatr widzę, to jest tak wspaniale poprowadzone, takie balansowanie ciągle na granicy między czymś, co jest bardzo ciężkie, bardzo trudne, depresyjne. I przechodzenie do humoru, do radości życia, do patrzenia na siebie z tej perspektywy właśnie jakby z boku, jako, jak na przykład, nie wiem, funkcjonuje język, w którym jest bardzo dużo powiedzeń związanych z widzeniem, ze wzrokiem. Do widzenia, co pani nam opowie, co pani widziała, co ja pani powiem, co ja widziałam, jak ja 30 lat nie widzę, prawda? Więc jest tam mnóstwo takich elementów, które rozbrajają też te historie w taki pozytywny sposób, ale pokazują nam też bardzo ludzką stronę tych kobiet, taką najzwyczajniejszą, najbardziej normalną. Pytała pani o to, że trafiają do nas te bohaterki, do nas, do widzów. Agnieszka też się o to bardzo stara, ponieważ mimo, że tak jak pani zauważyła, pracuje według metody psychologicznej, identyfikacji, utożsamiania się, szukania tych uzasadnień wewnętrznych, to niejednokrotnie przełamuje te granice między sobą a nami i wchodzi do publiczności. Zaczyna z nią rozmawiać, nawiązywać relacje, dotykać ciepłą dłonią, dawać testament na przykład Jadwigi do odczytania. Niejednokrotnie widziałam, jak osoba, która ten testament chowa jako taki niemal, no coś tak, tak, tak bardzo ważnego ze spektaklu, jak niemal rekwizyt. Też jest tak, że Agnieszka nawiązuje relacje z widzem, pozwala mu wejść do swojego świata, nie oddziela się jakimś takim grubym murem, tylko rzeczywiście pokazuje, że ta bohaterka jest bardzo zwyczajna, choć czasem wydaje nam się, że przeżywa rzeczy zupełnie niezwyczajne, ponad ludzką miarę, jak nie wiem, Barbara Sadowska, a jednak też wchodzisz w relacje, przechodzisz między widzami dając odczuć swoją energię, swoje emocje, ciepło swojego ciała. No teatr jest, jest dla mnie, na tym opiera się jego fascynująca ta część, że my dokładnie widzimy przeżywającego, czującego aktora, który jest między nami. Wspomniała Pani o tej drodze twórczej. Agnieszko, Ty myślisz, że ta szkoła rosyjska, z której się wywodzisz, rosyjscy wykładowcy, bo jak wspomniałaś po roku studiów w Polsce, przeniosłaś się do Petersburga, czy to sprawiło w jakiś sposób Twój rzetelny, oparty na ścisłej analizie też biografii, wejścia w świat bohatera, sposób pracy na rolą? Na pewno miało to wpływ. Szczególnie wykładowca Walery Nikolajicz Galindiejew, który zmarł w zeszłym roku. On wywodził się ze szkoły Dodina, był jego reżyserem, a Dodin pastanowcikiem y Miałam z nim zajęcia z rieci, czyli z mówienia. I te zajęcia były dla mnie life-changing experience, mogę powiedzieć. Ponieważ nikt nigdy nie pracował tak w moim doświadczeniu ze słowem. Co za tym słowem stoi, jakie światy się kryją, jaki on ma zapach, jaką ma wagę, ciężar. I to było analizowanie dosłownie każdego słowa. Potrafiliśmy na przykład całe zajęcia poświęcić jednemu słowu. Stydna, tak? Stydna, wstyd. Poczuć wstyd, żeby powiedzieć to słowo. I to trwało nieskończoną ilość godzin. Było okropnie męczące dla wszystkich, nie wiedzieliśmy o co mu chodzi, ale dopiero poczułam to po skończeniu szkoły, jakie słowo otworzyło we mnie przestrzenie, że w tej chwili na scenie ja nie muszę wykonywać tych wszystkich wielogodzinnych ćwiczeń, oczywiście za każdym razem się przygotowuję i te światy tworzę, ale one już mi wchodzą automatycznie, że ja te, już mam te szuflady pełne skarbów, pełne, pełne emocji, pełne namiętności. Mam je ponazywane i już je mam w sobie rozłożone i mi jest już łatwo sięgać po nie. Też zwróciłam uwagę na to, że po latach grania bohaterek, które miały duży ciężar, tak jak Barbara Sadowska czy Ginczanka, Jadwiga była dla mnie taką ulgą, że mogę sięgnąć po bohaterki, które mają w sobie promień światła i są jasne, mimo że ciemne. Też po doświadczeniu pracy z Irenką K. z Opaczewskiej, czyli historia y, Ocalonych w reżyserii Maji Kleczewskiej, to było takie doświadczenie, które naprawdę było doświadczeniem z dna piekła, więc ta jasność, która teraz się pojawiła i w Jadwidze i, i w Marii skłodowskiej kiri jest dla mnie takim też łapaniem balansu, to jest dla mnie też niezwykle istotne. No ale też e, wspomniałaś o Irence, myślę, że to też jest ważne, że Irenka w jakimś sensie przegląda się w całym pokoleniu. W przegląda się w, w milionach ludzi tak naprawdę, w ich historiach. Czyli to jest historia jednostkowa, a jednocześnie historia zbiorowa, pamięć zbiorowa, której dotykasz, prawda? Tak, tak. To jest dla mnie niezwykły spektakl i, i zapraszam państwa serdecznie. W kwietniu gram w Tatrze Powszechnym, serdecznie państwa zapraszam na historię Irenki i też to jest historia bardzo warszawska i też bardzo uniwersalna, bo to jest doświadczenie tysięcy, milionów kobiet od y, czasów antykuł do czasów obecnych, w którą stronę się właściwie teraz nie rozejrzymy. Jest to doświadczenie, które kobiety i dziewczynki mają. Doświadczenie, które, które jest ich częścią tu i teraz. Wspomniałaś o ręce reżyserowanej przez Maję Kleczewską. W książce pani Katarzyny Flader-Rzeszowskiej jest taki moment piękny, kiedy pani opisuje te różne reżyserskie prace, że współpraca za nią Grzyszkówną to jest szukanie poezji i metafory w jakimś sensie. Dotykanie tych głębin psychologicznych, tego wnętrza raczej z Mają Kleczewską, tak też pani postrzega, jak rozumiem, ten teatr jako takie balansowanie też na tych rozmaitych wrażliwościach. Tak, wydaje mi się, że praca z każdym z reżyserów, z reżyserek daje Agnieszce też jakąś nową przestrzeń. I chyba, tak mi się wydaje, że też Agnieszko szukałaś nowych języków, nowych osób, z którymi możesz pracować, żeby się też nie dać zamknąć w jakimś takim już dobrze sprawdzonym schemacie. W związku z tym pierwsze trzy spektakle to jest Piotr Ratajczak, później są spektakle z Anną Gryszkówną, no i spektakl z Mają Kleczewską. I znowu powrót do Anny Gryszkówny. Za każdym razem otwiera się jakaś nowa przestrzeń, jakiś nowy sposób pokazywania kobiety, rozmawiania o kobiecie i opowiadania tej kobiety. To wydaje mi się też bardzo ciekawe, żeby nie zamykać się w tym w trio, który jest świetne to jest pytanie, w którym trio, ale myślę, że to jest dobre dla aktora, to jest dobre dla widzów i dla tych opowiadanych historii. Dla mnie na przykład ocalone, mimo że jak się przeczyta tekst Piotra Rowickiego, tam znajdzie się troszeczkę światła. Tam znajdzie się trochę tej opowieści Jadzi, która jest... Irenki, przepraszam, najmocniej myślałam o, o Irence. Tam się znajdzie trochę takiego światła, kiedy Irenka opowiada o swoich marzeniach, o tym, że chciałaby zostać aktorką, o swoim narzeczonym, o tym w uciekaniu do kina i próbach, żeby wejść. Ale mimo wszystko, ten spektakl jest tak bardzo silny emocjonalnie, tak naznaczony tą historią, o której już wiemy od pierwszych właściwie słów Agnieszki, że widzę bardzo często mówią, ja też tak mam, że w tym spektaklu nie czuję tego światła, czy tego odpuszczenia, który jest charakterystyczny dla teatru Agnieszki. Natomiast przy ocalanych chciałabym powiedzieć, bo to jest moim zdaniem też istotne, jak Agnieszka rozmawiała o prowadzeniu roli i o tej i szkole rosyjskiej, i szkole obserwacji amerykańskiej, która też wyznacza jej aktorstwo. To jest niesamowite, że właśnie i ręka najpierw wychodzi do nas jako 90-paroletnia osoba. Agnieszka się zawsze przyznaje, ile ma lat, więc się na pewno nie pogniewa, że nawet nie ma 50, -tki. masz 47 lat, Agnieszko. I gra 90-paroletnią kobietę niezwykle przekonywająco. Po czym bardzo szybko przechodzi w postać małej Irenki, nastoletniej Irenki, która ma kilkanaście lat, skacze, biega, gra w klasy, jest normalną dziewczynką, która chce żyć, ale wojna krzyżuje jej wszelkie plany. Jak Agnieszka potrafi to zagrać zarówno jako ta paroletnia, jak i ta kilkunastoletnia dziewczynka z dużą precyzją i, i tak jak powiedziałam, przekonywającą. To rzeczywiście jest dla mnie cudowny moment też teraz bycia w tym wieku 40 paru lat, bo to jest taki dostęp do dziewczynki. Nie wiem, czy też tak macie, ale się nie zapomina tej dziewczynki. Ona i Ona cały czas jest i tam hasa a jednocześnie ma się dostęp do, do tej zbliżającej się starości. Jest to jakieś przeczucie, pierwsze oznaki, pierwsze szoki przed lustrem i czuć to też, też wokół osoby bliskie, też już są w wieku starszym, więc jestem blisko i dziewczynki, i starości. To jest taki wspaniały moment te, tych takich wewnętrznych podróży. Ta dostępność jest niezwykle dla mnie silna i też te podróże wewnętrzne są dużo przyjemniejsze niż jakieś budowanie takich zewnętrznych światów. Czuję, że to wszystko teraz mieszczę w sobie. Pani Katarzyna flader zwraca uwagę w swojej książce bardzo silnie na taki aspekt indywidualizmu tych bohaterek. Wszystkie są w jakimś sensie sobie podobne, ale każda jest inna. I chciałam zapytać, jak to ty to robisz, że każdej jesteś w stanie nadać indywidualny rys, mimo że teksty są troszkę podobnie zbudowane na zasadzie tej ironii wobec świata, zderzenia komizmu z tragizmem, a z drugiej strony jednak każda jest inna. I też inna mam wrażenie fizycznie. Dla mnie po obejrzeniu Jadwiki Stańczakowej było niesamowite, bo ja byłam przekonana, że ty nie widzisz. Czy znaczy, Było coś takiego w twoich oczach, że ja widziałam niewidzące oczy. Tak, to była zagadka duża do rozwiązania z Jadwigą Stańczakową, też byłam na takich konsultacjach z osobami, które nie widzą i wspólnie z reżyserką, z Anią Gryszkówną uznałyśmy, że naj, najuczciwiej będzie Jadwigę Stańczakową i jej niewidzenie pokazać poprzez spojrzenie w głąb siebie, tak przez to, że ona miała kontakt z enfazem stefańskim, z programowaniem umysłu, uprawiała jogę w czasie, kiedy jeszcze nikt jogi nie uprawiał. Ona miała ten wewnętrzny świat bardzo rozbudowany, też o nim pisała dużo, że to jest jakby te wewnętrzne podróże, więc oko do środka. To był nasz klucz do, do niewidzenia, żeby nie udawać osoby niewidzącej, to czego, czego też się obawiałyśmy, tak żeby nie były zarzutów wobec grania osoby z niepełnosprawnością, będąc pełnosprawną. To był nasz klucz też do tej bohaterki niewidzącej, ale też poprzez to długotrwały proces prób, które trwają wiele miesięcy, bo zanim ja się spotkam z reżyserką, to wiele miesięcy też sama jestem w takim procesie. To ciało, ta forma, ono mi się układa. Nie poprzez uzurpację, czy poprzez takie siłowe, siłową próbę znalezienia ciała w przestrzeni, tylko poprzez kolejne nakładanie kolejnych warstw, kolejnych wspomnień, kolejnych zapachów, doświadczeń, tego wszystkiego, co się łączy z tą bohaterką, albo co mi się wydaje, że mogło się łączyć. To się układa w takie ciało w przestrzeni. Zresztą to jest dla mnie jakoś teraz bardzo interesujący temat, w ogóle ciała na scenie. Mam wrażenie, że już wypowiedziałam tyle słów i one mnie już zaczęły męczyć, że już bym tak chciała mniej słów, a więcej, więcej obecności, ale zaczepiam się za te słowa, bo one są dla mnie takim, ja to znam, ja wiem jak się nimi posługiwać, one mi otwierają też yy, światy ale stało się dla mnie też, chyba też naturalnie w takim poszukiwaniu, taka potrzeba, żeby mniej słów w ręce na przykład wycinaliśmy, tak? To pierwszy był taki spektakl, gdzie Maja Kliczewska mówiła, to niepotrzebne, to niepotrzebne. I ja byłam przerażona, że co ja, co ja będę robiła na tej scenie, jak już mi tyle słów zostało odcięte. Ale to jest też spektakl bardzo silnie wizualnie reagujący, prawda, na widza z wideo stworzonym specjalnie do tego spektaklu, więc myślę, że tutaj też jest ta warstwa wizualna bardzo, bardzo silnie oddziaływująca na widza. Tak, tak, tak. On to się połączyło, a na początku nie wiedziałam, że to będzie miało miejsce. Tak? Krzysztof Garbaczewski przyszedł ze swoją propozycją, ze swoim światem. On go tworzył równolegle, słuchając yy, i ręki. To była w ogóle taka też niesamowita praca, bo wszyscy byli skupieni na tej bohaterce. Ja też. To jakby ona była czymś odrębnym, takie żywe laboratorium. W ogóle chyba ten język, taki multimedialny, prezentacją, on się wkradł do twojego teatru Agnieszko w którymś momencie, bo na przykład przy Barbarze Sadowskiej też się pojawiły pierwsze takie prezentacje. Później no niezwykle silne w Ocalonych. Troszkę jest ich też w Jadwidze. Czyli gdzieś tam poszerzasz też tą swoją formułę, żeby właśnie nie tylko słowo, chociaż jak pamiętam, mówiłaś, że na przykład przy tato nie wraca, mówisz bardzo dużo i mówisz cały czas, bo gdybyś przestała mówić, to ta bohaterka by się rozpadła. To znaczy ta trauma z przeszłości mogłaby ją zdominować. A przez to, że mówisz, no to żyjesz na scenie. I to chyba też jest taki bardzo naturalny rozwój, że w tych pierwszych spektaklach tego słowa jest bardzo dużo. Później to słowo może być wzbogacone. Tak samo różnie pracowałaś z choreografami. Znaczy najpierw był choreograf i okazało się, że ten ruch zaplanowany, wyreżyserowany jest ważny. Później okazało się, że można bez choreografa, ale że oczywiście, że ruch sceniczny jest wciąż istotny, tylko można go spróbować gdzieś opracować razem z reżyserką. A czasem też wchodzi znowu Choreograf. Ja bym jeszcze powiedziała może banalną rzecz, ale do tego, co pani pytała, Agnieszka poszła w stronę takiego budowania od środka, to ja powiem o czymś od zewnątrz, co mnie jest łatwiej zauważyć jako widzowi. Mnie też bardzo zawsze interesuje to, jak dana postać Agnieszki będzie wyglądać zewnętrznie, bo pani chyba też do tego zmierzała, że Agnieszka potrafi dokonywać jakiejś takiej mimikry, to znaczy dostosowywać się trochę do Metamorfozy tej Metamorfozy takiej... wyglądu zewnętrznego. Wyglądu e, i, i poprzez kostium, i poprzez fryzurę. I rzeczywiście tak jest, że nie mam nigdy poczucia, że to jest jakieś tanie naśladowanie, czyli taka jakaś taka imitacja tej bohaterki. Nie, tylko szukanie czegoś, co ze środka może zostać przełożone na zewnątrz. Czyli jak może wyglądać Barbara Sadowska? Nie musimy jej naśladować, patrząc na jej zdjęcia, ale jest coś, co ją charakteryzuje. Te dzwony, krzyżyk, krótka fryzura. To są takie elementy, które nam coś mówią o tej bohaterce i zupełnie inna na przykład Jadwiga. W kolorowej kwiecistej sukience, ze związanymi e włosami. Jeszcze chyba taka fryzura przedwojenna. Właściwie piękne, mm -hmm. są, piękne są te włosy. Czyli za każdym razem, e znowu Agnieszka razem ze swoją reżyserką, reżyserem, szukają Takiej zewnętrzności, która wynika z tego, co się wewnątrz tworzy o tej bohaterce. Tak jest rzeczywiście, że ten, ta zewnętrzność też w jakimś sensie jest odbiciem tego wnętrza twoich bohaterek? Tak, tak. To, to myślenie o, o tym, jak będzie wyglądała jest już na końcowym etapie pracy. Czy, czy tak jak w Ginczance, tak, gdzie ja w ogóle miałam takie bardzo rozświetlone, jasne włosy, żeby to... No tak, tutaj był inny troszkę ten wygląd zewnętrzny do, do prawdziwej bohaterki, ale jednak był w niej element... Tak, ta sukienka, tak. Sukienka była Zuzany ze zdjęcia, ale też ta jej taka dyspozycja, jak sobie wyobrażałam, widząc zdjęcia z rakietu tenisową, że ona była sportowa, że była witalna, silna, że to się jakby przekładało też na, na tą bohaterkę. Ale spotkałam się na przykład przy Ginczance z opiniami, ponieważ pierwsze zdjęcie jest ona z blondynką. Widzowie czekali, że dobrze weszła blondynka, no to teraz czekamy, kiedy wejdzie Ginczanka. To już pół spektaklu. Więc to też czasem... Jest, można powiedzieć, mylące dla widza, który chce jeden do jednego jakąś historię, ale jednak większość osób wchodzi w tę opowieść, w opowieść o Zuzannie, bez próby odnajdywania podobieństwa zewnętrznego. Zresztą trudno byłoby o podobieństwo pomiędzy mną a wybitnej urody 27-letnią Zuzanną Ginczanką. Ale też w jakimś sensie oddajesz twórczość poetycką i można powiedzieć, że poprzez tę opowieść w jakimś sensie oddajesz też jej poetycką duszę. Tak, w ogóle też to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak jak wspomniałaś, studiowałam w Rosji i wiersz to akurat głównie się skupialiśmy na, na Lermontowie, więc dla mnie odkrycie poezji nastąpiło dopiero przy monodramach i potem w Teatrze Słowackiego. Przy, przy dziadach, przy y, weselu, to był tak naprawdę mój taki żywy kontakt, nie szkolny, tylko żywy kontakt ze słowem, które wypowiadam ze sceny. I poezja Zuzanny Ginczanki jest dla mnie czymś fascynującym. To znaczy Do tej poezji ja sięgam też przed, y, przed snem. Ona mnie uspokaja i też tak mnie rozmiękcza. I poezja coś takiego powoduje w moim ciele, że, że jestem bliżej siebie. A te indywidualne rysy, o które pytałam, to jest tak, że cały czas szukasz w sobie i jesteś w stanie, bo grasz też, to trzeba powiedzieć, to jest też olbrzymie bohaterstwo, grasz te bohaterki na zmianę. Teraz w najbliższym czasie będziesz grała ocalone, ale również jedziesz do Tychów pokazać Jadwigę, więc to jest tak, że te bohaterki nieustannie przenikają się w twojej biografii, wydobywasz je właśnie z siebie. To jest trudny moment. Nie, nie ukrywam, i coraz trudniejszy dla mnie. Sposób mój jest taki, że po zagraniu jednej bohaterki, kiedy następnego dnia mam grać inną, tego samego dnia, jeszcze po spektaklu muszę zrobić próbę do dnia następnego. Wrzucić ją sobie już do tego płata czołowego, tutaj blisko siebie, żeby jak rano się obudzę, ona już była ze mną. Czasem jest tak, że akurat mam dystans do pokonania samochodem, jest to jest ten moment, akurat dwie godziny, żeby, żeby powtórzyć tekst. Natomiast no, jest, to, jest to trudne i kosztowne też tak? dla mnie. Nie mogę się zrelaksować po spektaklu, tylko po prostu muszę wejść w, w kolejną historię. Ale wiem też, że nie byłabym w stanie następnego dnia być blisko tej bohaterki, którą muszę spotkać. Więc to jest, być może już jakieś to jest nerwowe, że tak muszę zrobić. Może już one wszystkie są tutaj blisko mnie. Ale jednak ta droga, tą podróż muszę za każdym razem odbyć. Tak uczciwie, kilku, kilkugodzinną próbę mieć. A mam jeszcze pytanie do obu pani o ulubione bohaterki. Czy spośród tych monodramów, które wykonujesz Są takie, które są ci bliższe, w których bardziej się przyglądasz, ale, albo które w jakiś sposób bardziej z tobą dialogują? Nie, właśnie nie wiem. To też zależy od dnia, od momentu, w którym jestem w życiu. Teraz akurat jestem w takim cyklu grania Jadwigi, więc ona jest mi bliska. Ale jak zacznę grać Irenkę, no to mam to poczucie po prostu tej misji, tego opowiadania tej historii, instalowania jej na nowo do świata. I wtedy mam taką po prostu jakąś nadludzką siłę do opowiadania tej historii. Wtedy Irenka jest dla mnie najważniejszą na świecie. Więc to zależy, która, która bohaterka jest w zasięgu mojej wyobraźni, z którą będę spotykała się z widzami ostatnio grałam Simone w Białym Stoku i też to było jakieś takie bardzo dla mnie głębokie doświadczenie, bo przyszły, przyszły osoby, które Simona które K. wołająca na puszczy tak. na podstawie biografii Simone Kossak. Dokładnie tak i, i też to było jakieś dla mnie fascynujące wrócenie do tej bohaterki. Na przykład Simona nie wymaga... Jedna z pierwszych Poginczan, ona się pojawiła, tak, prawda? Tak, tak. I nie wymaga ode mnie żadnych nakładów. Nie muszę się udawać do departamentu piękna, żeby stać się Simoną Kossak. <śmiech> Wystarczy, że wiąże włosy w warkoczyk i to wszystko. Więc w tym sensie Simona jest mi najbliższa tak cieleśnie, że po prostu zakładam kurtkę, kładę patyk na scenie i jest. Więc no, teraz mi jest bliska Maria Skłodowska-Curie, bo uczę się nieustannie, jeśli zawinąć kliszę fotograficzną czarnym papierem i pozostawić ją przez dobę, a następnie dodać nieco soli uranowej. Już prawie. Słuchaj, nie, nie bądź dla nas okrutna. Co to jest stal? Stal to stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami o zawartości węgla nie nieprzekraczającej 2,11%. Zobaczcie, jaka też edukacyjna rola teatru, prawda? <grym> to prawda, bo też te biografie są bliskie rzeczywistym biografiom tych bohaterek. A pani, pani Katarzyna, ma pani... No mam, chociaż tak zawsze mi jest żal powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest takie niesprawiedliwe wobec tych innych bohaterek, a wszystkie naprawdę zasługują na jakąś naszą uwagę i pamięć. I uwielbiam na przykład też Zuzannę Ginczankę. Ale najbliższa jest mi Barbara Sadowska. Myślę, że dlatego że jestem matką, że jestem siostrą braci i że też ta opowieść między matką a synem mnie niezwykle wzrusza i dotyka i w ogóle już pierwsze zdania Agnieszki, która mówi pierwszy krzyk i ostatni krzyk, to na mnie, jako na matkę działają w sposób bardzo silny, ale w ogóle uważam, że to jest po prostu niezwykle ważna opowieść, ciekawa kobieta, która została gdzieś tam, ta jej perspektywa zachwiana przez oczywiście niewyobrażalną tragedię syna, ale trochę zapomnieliśmy, że za tragedią Syna była też matka, która z tym została, która była jeszcze bardzo źle traktowana przez system i oskarżana i która musiała się później mierzyć z byciem bez syna i jeszcze z poczuciem winy, który próbowano jej narzucić, więc myślę, że Barbara jest tutaj taką, taką bohaterką, z którą się bardzo mocno gdzieś spotykam. A z drugiej strony jest Simona Kosak ze względu na jakąś taką moją wielką miłość do świata zwierząt, do przyrody, do tej jej niezachwianej postawy, do tego, żeby się sprzeciwić temu, co narzucała jej męska część rodziny, że trzeba wejść w tradycję, że trzeba wejść w pewne już tory, które zostały przetarte, a ona pokazała, że można po swojemu i że można zupełnie w inny sposób, niekonwencjonalny i że zawsze można walczyć o swoje, nawet jak uważają cię za wariatkę, więc też, też mi niezwykle jest gdzieś tam do niej. Blisko. I ostatnie zdanie, jeśli mogę, jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że w spektaklach Agnieszki, takich jak o Barbarze Sadowskiej, o Zuzannie Gimczance, czy właśnie o Jadwidze Stańczakowej, pojawia się też poezja tych poetek. i Wydaje mi się, że to jest ten kolejny poziom, w którym Agnieszka daje widzom coś jeszcze. To znaczy, możemy zapoznać się z poezją tych twórczyń, możemy do tego sięgnąć. Jest e... też Wisława Szymborska, który, o której co prawda mniej pani wspomina pani bo nie jest monodramem. Tak, bo nie jest monodramem granym na dwie osoby, ale tam też nawet dochodzi do tego, że widzowie kończą wiersze, dobrze znane wiersze szymborskie. No właśnie, tylko że z szymborską jest tak, że potrafimy zakończyć te wiersze, czy potrafimy je mówić razem z tobą, ale czy tak jest ze Stańczakową? Mm -hmm. Czy tak jest nawet z Ginczanką? Chyba nie. Chyba nie. I to jest też taka rola, ja nie chcę jej nazwać edukacyjna, bo to wtedy od razu jakoś tak źle brzmi, od razu się spinamy na to. Ale wydaje mi się, że to jest taki, taki sposób na rozpowszechnianie i upowszechnianie nie tylko biografii, ale także twórczości tych kobiet, które na to po prostu zasługują. Bo gdzieś tam były przesłonięte, sama mówisz, że pewnie Zuzanna Ginczanka troszeczkę tu wimem, innymi poetami dwudziestolecia międzywojennego została zakryta, bo został jeden tomik i, i, i rzadko kto do tego... Sięgał, a Jadwiga Stańczakowa na przykład troszeczkę została przykryta przez twórczość Mirona Białoszewskiego, z którym się przyjaźniła i też warto ją znowu czytać. Taką specyfiką Teatru Agnieszki Przepiórskiej, o którym wspomina pani w książce, takim elementem, który towarzyszy życiu samego spektaklu są też spotkania z publicznością, bardzo różną publicznością z całej Polski, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest taki teatr, który może podróżować jednym samochodem po całym y, kraju. To prawda, bo teatr Agnieszki nie jest bardzo rozbudowany od strony scenograficznej, więc jak to Agnieszka mówi, wystarczy samochód osobowy, do którego się zmieści cała scenografia i można ruszać w świat i w Polskę. Rzeczywiście bardzo często jest tak, że po spektaklach Agnieszki Przepiórskiej organizowane są spotkania z publicznością. Te spotkania są wielowymiarowe, bo z jednej strony to jest niezwykle istotne, żeby widz mógł spotkać się z aktorem już kiedy wychodzi on z roli, kiedy może opowiedzieć o samym tworzeniu roli, kiedy może opowiedzieć o swojej bohaterce, o tym po co robi ten teatr, dlaczego herstorie, dlaczego biograficzne spektakle. To jest bardzo interesujące dla widza. Poza tym to jest też takie spotkanie, w którym można zobaczyć tego aktora, kiedy wychodzi z roli i co się dzieje też z jego emocjami. Emocjami. Agnieszka bardzo często mówi, że to jest ten moment samotności, nie kiedy ona jest na scenie i gra, bo wtedy ma swoją bohaterkę, ma inne postaci, o których opowiada, ma nas, widzów, ale kiedy schodzi ze sceny, wchodzi w kulisy, to nie ma z kim porozmawiać, nie ma z kim się podzielić. I to jest też taki rodzaj podzielenia się emocjami, spostrzeżeniami, które wynikają z konkretnej realizacji, z konkretnego przedstawienia. Poza tym myślę, że, że te spotkania mają też taki charakter przenoszenia także informacji o bohaterce, o czasach, o społecznych problemach, o twórczości tej bohaterki, poza już tylko ten krąg spektaklu, kiedy można jeszcze szerzej rozmawiać i o tworzeniu, i o bohaterce, i o jej twórczości. Tak, i też dla mnie jest to niezwykle ważne i czasem sama się dopominam o te spotkania. Mam wrażenie, że sporo też widzów zostaje i chętnie mówią. I to jest dla mnie też bardzo ważne, że żeby widzowie też opowiedzieli o swoich wrażeniach i o swoich emocjach. Jestem po takim też doświadczeniu, kilka razy byłam w, w trasie z Teatrem Polska i tym razem przy Ocalonych miałam ekspertki psycholożki, m.in. Ewę Wojdyło. I też bardzo dużo podejrzałam, w jaki sposób one prowadzą rozmowy. To jest dla mnie odkrycie, jak nie pozwalają widzom mówić o, na tematy obok. To znaczy cały czas zachęcają widowni, żeby została w tych emocjach po spektaklu i żeby mówiła z tego miejsca wrażliwości. I dla mnie jest to, to było bardzo też intensywne doświadczenie tych rozmów poocalonych z ekspertkami, ale nauczyłam się też dla siebie tego, żeby w tych rozmowach nie uciekać od swoich emocji. Znaczy zostać też, y, może nie w bohaterce, ale blisko siebie blisko emocji, nie, nie mówić trzech żartów na początku rozmowy, bo to jest mój stały element, ale już wiem dlaczego to robię, bo to jest sposób też regulacji, ale też trochę unieważniania siebie. Taki, a dobra, dobra, a teraz żarty, no bo to był teatr. Tak jakbym bała się zostać w tych emocjach i bała się być prawdziwa z widzem. Tylko, że jestem już tak odsłonięta, będąc sobą że muszę to czymś przykryć i to doświadczenie było dla mnie unikalne teraz z tego, tego wyjazdu Teatru Polska i zupełnie inaczej prowadzę teraz rozmowy też. To na zakończenie mam jeszcze taką prośbę do ciebie, Agnieszko, żebyś powiedziała tekstem tej z bohaterek, która w tej chwili jest ci najbliżej na sercu. Może być zapowiedź Marii Skłodowskiej-Curie, ale też ten wybór zostawiam tobie. Szanowni panowie, widzę wasze drwiące spojrzenia towarzyszące mi moim nielicznym koleżankom studentkom które ośmieliły się podjąć naukę na Sorbonie i innych uczelniach. Ośmielenie. Nie oświecenie, nie pozytywizm, nie bel epok, ale ośmielenie. Tak powinna nazywać się ta epoka. Ośmieliłyśmy się chodzić, mówić, myśleć, pisać, występować, udowadniać i badać samodzielnie. To wielki czyn, który wywołał wściekłość i oburzenie nie tylko mężczyzn, ale i wielu kobiet. To był fragment spektaklu Maria skłodowska Kiri, doświadczenie autorstwa Piotra Rowickiego. Premiera przedstawienia w reżyserii Justyny Łagowskiej odbędzie się na dyskach Starego Teatru w Lublinie 20 czerwca. Zachęcam Państwa do uczęszczania na przedstawienia z Agnieszką Przepiórską, które pojawią się w odmiennych miejscach w Polsce. Najbliższe pokazy spektaklu Ocalone w reżyserii Mai Kleczewskiej, 10, 11 i 12 kwietnia w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zachęcam też do lektury książki Katarzyny Flader-Rzeszowskiej Bioteatr Agnieszki Przepiórskiej, która to książka ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie na antenie radiowej Dwójki. Z nami była autorka książki, bioteatr Agnieszki Przepiórskiej, profesor Katarzyna Flader-Rzeszowska z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Oraz bohaterka książki Agnieszka Przepiórska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Monika Pilch. Do usłyszenia.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 Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek. A słuchają nas Państwo w czwartek, drugi dzień kwietnia. Zbliża się godzina dwudziesta.